Polska i świat. Minęła 22. Michał Strzałkowski i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Zmiany w Prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Czemu odchodzi Sławomir Cenckiewicz? Giełda kryptowalut Zonda Krypto znika z internetu, urywa się kontakt z jej szefem. Przybywa natomiast osób, które nie mogą wypłacić pieniędzy. Kryzys energetyczny, wojna na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Na Cyprze dziś i jutro unijny szczyt. O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat już za chwilę, a teraz informacje w skrócie. Zaprasza Marzena Godon. Polska otrzymała tekst umowy pożyczkowej SAFE. To kolejny etap, który przybliża do podpisania umowy i zakończenie wielotygodniowych negocjacji między krajami członkowskimi a Komisją Europejską. SAFE to unijny fundusz na dozbrajanie oferujący tanie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Polska ma z niego otrzymać prawie 44 miliardy euro i chce sfinansować ponad 130 projektów. Sławomir Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ze względu, jak napisał w oświadczeniu, na blokowanie mu przez rząd dostępu do niejawnych informacji. Pełniącym obowiązki szefa BBN-u został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Na Cyprze rozpoczął się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Głównym tematem mają być unijne pieniądze i wpływ wojny na Bliskim Wschodzie na unijną gospodarkę, ale otwarcie spotkania zdominował temat Ukrainy. Państwa unijne jednomyślnie zaakceptowały dziś pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro i 20 pakiet sankcji na Rosję. Minister Sprawiedliwości zapowiada działania w celu wyjaśniania afery Zonda Krypto i apeluje, by osoby poszkodowane zgłaszały się do prokuratury regionalnej w Katowicach. Trwa śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez największą w kraju giełdę kryptowalut. Poszkodowanych w aferze Zonda Krypto może być nawet 30 tysięcy osób. Tymczasem w Estonii byli członkowie Rady Nadzorczej Spółki powiązanej z marką Zonda Krypto złożyli do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz powiadomili estoński wywiad finansowy. Nie żyje Łukasz Litewka. 36-letni poseł Lewicy zginął w wypadku na drodze między Dąbrową Górniczą a rodzinnym Sosnowcem. Jadąc rowerem został potrącony przez samochód. Politycy żegnają posła Litewkę, podkreślają jego zaangażowanie społeczne, wrażliwość oraz gotowość do niesienia pomocy innym. Z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne napisał prezydent Karol Nawrocki, a lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział. Wielka tragedia dla rodziny, tragedia też dla nas. Zginął człowiek, fantastyczny człowiek, fajny, młody, bardzo energiczny. Łukasz Litewka był społecznikiem i samorządowcem od 2023 roku posłem. Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację ze stanowiska szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W oświadczeniu podkreślił, że rząd Donalda Tuska uniemożliwił mu pełnienie funkcji, odmawiając dostępu do informacji niejawnych. Jego rezygnacja została przyjęta, nie wszyscy jednak w te wersję wierzą. I szukają drugiego dnia. Prezydent zdecydował także o rozpoczęciu procedury odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Na taki krok nie zdecydowali się jego poprzednicy, w tym Lech Kaczyński i Andrzej Duda. Szczegóły z nas Sylwia Białek. Sławomir Cenzkiewicz napisał, że decyzję o rezygnacji podjął w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów Biura Bezpieczeństwa Narodowego został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska. Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN-u, oświadczył Cęckiewicz. Decyzję byłego szefa BBN-u tłumaczył później na konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Pan profesor Cenzkiewicz podjął tę decyzję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 do bezprawnych działań rządzących. W lipcu 2024 roku szef służby kontrwywiadu wojskowego, generał Jarosław Stróżyk, cofnął Słowomirowi Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa, które są wymagane do dostępu do informacji niejawnych. Sławomir Cenckiewicz twierdził, że dostęp do informacji ma przedstawiciele rządu, że nie. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński tłumaczył, że praca na tym stanowisku bez dostępu do informacji niejawnych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 Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że rezygnacja Sławomira Cęckiewicza była spowodowana nie tylko kwestią braku dostępu do informacji niejawnych. Od dłuższego czasu słyszeliśmy, że w kancelarii prezydenta trwają jakieś wewnętrzne wojny. Bardzo trudno jest doradzać prezydentowi, gdy nie ma się tak ważnego dokumentu i jest się odsuwany od różnych ważnych decyzji. Na drugie dno w tej sprawie wskazywał także senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To nie jest prawdziwy powód, bo wcześniej nie przeszkadzało to ani prezydentowi, ani samomocenckowi.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 będzie prezydentowi szkodzić, tak jak dotychczas. Sławomir Cęckiewicz w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu zapowiedział także, że będzie współpracował z prezydentem w innej roli. Poinformował też o chęci współpracy z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysławem Czarkiem. i na ten fragment zwrócił uwagę poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. W nowej roli będzie funkcjonował, ale także w nowej roli będzie również aktywny, żeby wspierać kandydaturę pana profesora Przemysłowa Czartka. Pełniącym obowiązki szefa bbn został general Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Rezygnacja szefa BBN zbiegła się w czasie z informacją o planach opublikowania przez prezydenta aneksu do raportu z likwidacji WSI. Rafał Leśkiewicz powiedział, że decyzja prezydenta ma charakter państwowy, a nie polityczny. Zaznaczył, że celem jest oddzielenie faktów od opinii i stworzenie warunków do rzeczowej dyskusji o przeszłości. Celem nie jest eskalowanie sporów, ani wykorzystywanie tego aneksu do bieżącej walki politycznej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński uważa jednak, że Karol Nawrocki nie ma podstaw do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI. Przypomniał, że przez 18 lat od sporządzania raportu żaden prezydent nie zdecydował się na taki krok. Nie wiem co nagle stało się w naszym kraju, że ktoś...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 Dobry wieczór. Zacznę od tej sprawy dotyczącej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Czy, czy to jest jakiś element tego starcia między kancelarią prezydenta, a kancelarią premiera, czyli jak to się często mówi dużym, a małym pałacem i to jest taka sytuacja, w której to ten mały pałac, czyli kancelaria premiera wygrywa? Na pewno jest to jakiś sukces dla Małego Pałacu, czyli dla Kancelarii Premiera, ale nie myślę, żeby to było jakieś działanie zamierzone. czy To po prostu na pewno się, na pewno się na, w walejach Ujazdowskich ucieszono z tego powodu, że Cęckiewicz rezygnuje. Natomiast myślę, że sama rezygnacja Cęckiewicza, powody jej bardziej tkwią w Pałacu Prezydenckim w tym, co tam się działo wewnątrz, w tym, jaki charakter ma Sławomir Cęckiewicz, i może też w tym, co Sławomir Cęckiewicz będzie teraz robił. A no właśnie, po bo odejściu niby zostaje w pałacu, ale w zupełnie innej roli. On przewodzi takiej Radzie do spraw obronności, ale to jest taka, i też mówi, że będzie doradzał dalej prezydentowi, ale to jest taka poboczna funkcja, bo najważniejsze jest to, co on napisał na końcu takiego swojego bardzo długiego oświadczenia. W nowej roli będę jeszcze mocniej rozliczał obecny antypaństwowy wandalizm rządu, robiąc wszystko, by misja profesora Czarnka zakończyła się sukcesem. A poza tym niechceniony przeze mnie Mateusz Malawi łowi w centrum. Więc y, on po prostu w tej chwili y, przechodzi na, moim zdaniem, taką y, pozycję zagończyka. Y, on ma bardzo duże apetyty na to, żeby mówić, y, żeby się produkować w mediach. I jak pisze w tym oświadczeniu, do tej pory jego y, pozycja szefa BBN-u krępowała go w tym. Nie mógł tak się y, produkować, jakby, jakby chciał, więc... Chociaż w mediach społecznościowych to... był aktywny. No bardzo dużo rzeczy komentował i czasem bym powiedział nawet nie, nie do końca zgodnie z linią e, po prawej stronie sceny politycznej. No, ucieszył się choćby no, z porażki to, to, to Wiktora Marcia... Orbana na Węgrzech bardzo często niezgodnie z linią, bo na przykład na początku grudnia miał taką wypowiedź, że trzeba by przywrócić obowiązkową służbę wojskową, na co zaraz Pałac Prezydencki musiał reagować i mówić nie, nie, nie, nie ma żadnych decyzji, są różne scenariusze. Potem krytykował sojusznika prezydenta Nawrockiego, czyli Donalda Trumpa, między innymi za to, jak Donald Trump krytykował papieża Leona, czy jak... Donald Trump opublikował swoją grafikę jako Chrystusa, więc i tutaj Cenzkiewicz nie przebierał w słowach. Oczywiście był bardzo dyplomatyczny, ale jednak bardzo krytykował prezydenta Trumpa. Takie rzeczy nie mogły się podobać w pałacu prezydenckim. Poza tym, jak się wydaje, ale. Na to nie ma jakichś bezpośrednich dowodów, ale był w konflikcie z kilkoma osobami w Pałacu Prezydenckim, że tak powiem na górze, bo BBN jest pod Skarpą Wiślaną, a, a Pałac Prezydencki jest na Skarpie, więc tam w Pałacu Prezydenckim miał paru nieprzyjaciół. Być może na, to się, na jego dymisję złożył się taki konglomerat tych różnych to rzeczy. I jeszcze zapytam o tą rzecz, która też no jest, jest... Jednak myślę pewną sensacją, czyli ten plan prezydenta o odtajnieniu aneksu do raportu z likwidacji WSI po 20 latach. W co twoim zdaniem prezydent gra? Ja myślę, że po pierwsze to takie było taki prezent na osłodę dla Cęckiewicza. bo pamiętajmy, że Cęckiewicz brał udział w powstawaniu raportu i aneksu. Cęckiewicz był szefem Komisji Likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. To on dysponował, że tak powiem, wszystkimi aktami, to on sporządzał inwentarz z akty, z całego majątku w USA, to pod jego skrzydłami działał rosyjski szpieg, który został złapany zdaje się w 22 roku i w tej chwili już jest sądzony. I pod jego skrzydłami właśnie w tej komisji likwidacyjnej. Więc myślę, że dla niego to będzie taki nowy przedmiot badania, nowy przedmiot badania tych, tych spraw historycznych, on się, którymi on się pasjonuje. A na, a na razie czekam. Ale przede wszystkim przede wszystkim ujawnienie tego raportu według Ludzi służb, różnych ludzi służb, to może być potężnie, potężne źródło informacji dla służb zagranicznych no, z o jakich modus operandi służb Polski. powodów i, i, i prezydenci prezydent, Andrzej Duda i Kaczyński, Kaczyński nie ujawniali Kaczyński tych właśnie. dokumentów. tak Jacek I czarnecki również, pre, również prezes Jarosław Kaczyński był przeciwko ujawnianiu. W 2017 roku wypowiadał się głośno i wyraźnie przeciwko ujawnianiu tego raportu. Jacek Czarnecki, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście o tym wszystkim będziemy na bieżąco informować. Program pierwszy Polskiego Radia. Bo teraz o unijnym szczycie na Cyprze, jeszcze przed jego oficjalnym rozpoczęciem, zapadły ostateczne decyzje w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji. Dziś wieczorem prezydent Władimir Załański miał okazję osobiście podziękować za te decyzje podczas spotkania z przywódcami państw członkowskim. W morskim kurorcie Ayanapa. Ale wojna na Ukrainie to bynajmniej nie jedyny temat rozmów liderów 27 siódemki. Szczegóły zna nasza korespondentka Beata Płomecka, która jest z Nikozji. Witaj. Dobry wieczór. Co więc powiedział Zełański dzisiaj wieczorem i o czym dokładnie rozmawiał z unijnymi liderami? Władimir Zolański powiedział, że ta decyzja o odblokowaniu pożyczki jest historyczna, pozwalająca na przetrwanie, przypomnijmy, 90 miliardów euro na dwa lata. Prezydent Ukrainy mówił więc tak. Będziemy działać, aby zapewnić jak najszybsze przekazanie tych pieniędzy. Jest to dla nas ważne i oczywiście wzmocni to całą naszą armię, a także pozwoli zwiększyć produkcję systemów obrony powietrznej i chronić nasz system energetyczny, chronić życie ludzkie. Komisja Europejska zapewnia, że te pieniądze zostaną przekazane jak najszybciej, bo przygotowywała się. Jeszcze kiedy Węgry blokowały decyzję, Komisja przygotowywała się, żeby to było już gotowe, kiedy Węgry odpuszczą, zniosą weto żeby można było jak najszybciej przelać pierwszą transzę, oczywiście niecałe 90 miliardów euro. Wydaje się, że przyszły miesiąc to jest ten moment, kiedy Ukraina dostanie te pieniądze, a prezydent Wołodymyr Zeleński przy okazji tego szczytu nie tylko dziękował za pożyczkę, ale też wykorzystał okazję, żeby zaapelować o rozpoczęcie negocjacji członkowskich, no skoro udało się odblokować pożyczkę dla Ukrainy, skoro udało się odblokować sankcje na Rosję, bo dzisiaj też jest zgoda na ten 20 pakiet, no to może czas na trzecią odkładaną od ponad roku sprawę, czyli też blokowaną przez Węgry, czyli otwarcie rozdziałów negocjacyjnych. Inna sprawa, jaką dzisiaj zajmują się przywódcy, to oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie i związany z nią kryzys energetyczny. Są pomysły zarówno związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi statków w ciśnienie Ormus, ale także z obniżeniem rachunków za prąd. Powiedz, co dokładnie jest na stole? No, na stole jest ten pakiet energetyczny przedstawiony przez Komisję Europejską w środę, aczkolwiek to są tylko rekomendacje. Przede wszystkim Komisja stara się złagodzić te negatywne skutki, rozwiązać problem z dostawami paliwa lotniczego. To jest obecnie najtrudniejsza sytuacja, paliwo lotnicze. Komisja zdecydowała, że stworzy centrum, które będzie i monitorować produkcję, i import, i poziom zapasów, i ceny. No, nie wyklucza, że w, w trudnej sytuacji wymusi na unijnych krajach obowiązkowe dzielenie, się rezerwami. Przede wszystkim naciska tutaj na koordynację, także jeśli chodzi o napełnianie magazynów z gazem, jeśli chodzi o zakupy surowca tegoż właśnie błękitnego paliwa czy ropy, żeby nie dochodziło do windowania cen. Trochę powołuje się na sytuację z kryzysem energetycznym przed kilkoma laty, który wybuchł po napaści rosyjskiej na Ukrainę i wtedy też dochodziło do takiej koordynacji wspólnych zakupów. To wszystko jest w tym planie energetycznym. To jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo dla Cypru, czyli gospodarstwa tego spotkania w związku z cypryjską prezydencją. Ten szczyt ma jeszcze jedno wizerunkowe znaczenie. Liczy, że inne kraje pomogą mu zachęcić turystów do tego, by wrócili na Cypr. W tym kontekście omawiana jest między innymi klauzula wzajemnej obrony. Powiedz o co chodzi. Tak, to jest reguła, to jest artykuł 42.7 Unijnego Traktatu. Nakłada obowiązek w przypadku agresji na jedno państwo pozostałe spieszą z pomocą. Na tym temacie bardzo zależy Cyprowi. Mała Wyspa na Morzu Śródziemnym, w bezpośrednim sąsiedztwie Bliskiego Wschodu. I kiedy po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran w odwecie Teheran zaczął atakować sojuszników, jeden dron doleciał właśnie tutaj na Cypr, na, na, do bazy brytyjskiej. Cypr wtedy chciał aktywować ten artykuł, tylko nie wiadomo było, na czym ta pomoc miałaby polegać. I dlatego dzisiaj prezydent Cypru, Nikos Christodoulidis, mówił, musimy mieć plan operacyjny. Musimy omówić, co się stanie, jeśli jakieś państwo zdecyduje się uruchomić ten artykuł. Ale dodam, że kilka krajów, właściwie większa grupa krajów trochę z dystansem do tego podchodzi, a w tej grupie jest Polska, bo przestrzega na przykład Polska, żeby nie porównywać tego artykułu unijnego z artykułem natowskim, który, który przewiduje kolektywną obronę w przypadku najazdu na, na jednego z sojuszników. Bo Polska to jednak nie uważa, to samo. Tak, Polska uważa, że przede wszystkim należy skupiać się na obronie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, mm -hmm. no a Unii zostawić inne prerogatywy. I kwestie Solidarności. Bardzo dziękuję za tę relację. Beata Pomecka, Prosto z Cypru. Polska świat. Jak przed chwilą słyszeliśmy w tej relacji na unijnym szczycie kwestia dostaw surowców energetycznych to jedna z najważniejszych kwestii. Tymczasem Rosja zapowiedziała wstrzymanie transportu kazachskiej ropy do rafinerii w niemieckim mieście Szweta. Brak surowca w nadodrzańskiej rafinerii może doprowadzić do braków paliwa na stacjach w Niemczech i zachodniej Polsce. Ponadto w najbliższych miesiącach, tak jak słyszeliśmy, w Europie może być widoczny kryzys na rynku paliw lotniczych. Tak, już między innymi Lufthansa odwołała 20 tysięcy połączeń lotniczych do października. Pani Urszula Cieślak, zajmującego się rynkiem paliw Biura Reflex. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to, że nie popłynie do Niemiec od 1 maja kazachska ropa, no bo przez Rosję ta ropa płynie i Rosjanie jej puścić już nie będą chcieli, to wpłynie na rynek paliw nie tylko w Niemczech, ale i w Europie? No dzisiaj w sytuacji, kiedy nie płyną dostawy z ropy z Bliskiego, Wschodu, z Bliskiego Wschodu, każde inne uszczuplenia dostaw surowca do Europy, ropy i może bardziej paliw gotowych będą niestety powodowały, że te niedobory potencjalnie mogą występować. Więc po pierwsze tego typu informacje. O, dostaw, o wstrzymaniu dostaw ropy z Kazachstanu i, zastąpie, i automatycznie zastąpieniu jej e, ropą z innego kierunku e, będą powodowały pewnie znowu e, wzrost cen paliw, ale pamiętajmy, że my część paliw gotowych do kraju importujemy z Niemiec, głównie olej napędowy. W związku z tym... E, tego typu informacje będą pewnie negatywnie wpływały na krajowy rynek. No właśnie, no bo Jeżeli to z jednej, Niemczech... jedną rzeczą jest zapas surowca, a drugą jest zdolność do jego przerabiania na gotowe paliwo. Dokładnie. I teraz w sytuacji, kiedy rzeczywiście rafineria byłaby w pewnym sensie wyłączona bądź przerób w tej rafinerii zostałby ograniczony, to my prawdopodobnie zostalibyśmy pozbawieni tej części importu oleju napędowego na nasze, na nasze wewnętrzne potrzeby. Musielibyśmy szukać go z innych kierunków. Więc jakby tutaj dzisiaj biorąc pod uwagę te ryzyka, które się niestety utrzymują, jakby wciąż daleki pokój na Bliskim Wschodzie i uwolnienie ciśniny Ormus powodują, że ta sytuacja będzie coraz bardziej napięta. No tutaj... Każdy kolejny tydzień bez dostaw ropy i paliw gotowych z Bliskiego Wschodu będzie powodował, że potencjalnie w przyszłości po pierwsze będziemy wymagać coraz więcej czasu na uzyskanie takiej równowagi popytowo podażowej ale też ta, ta sytuacja regionalnie, jeśli chodzi o zaopatrzenie w ropę, w paliwa, y, może się zacieśniać. No tutaj oczywiście trudno się nie doszukiwać jakiegoś związku w tym, że Rosjanie akurat teraz postanawiają te, tej ropy kazachskiej nie przepuszczać przez swoje terytorium do Niemiec, w związku z tym, że już jest pewien kryzys paliwowy na świecie. E, ale na razie paliw w Europie nie brakuje. Nie ma takich informacji przynajmniej. Nie brakuje, dlatego też, że żaden z krajów nie jest jakby w stu uzależniony od dostaw surowca i paliw gotowych z Bliskiego Wschodu. Więc jakby to jest ta generalna zasada. Mamy alternatywne kierunki dostaw, no i w dalszym ciągu mamy zapasy paliw i ropy jako państwa zgodnie z wymaganym poziomem do 90 dni konsumpcji. Te rezerwy częściowo pewnie są uwalniane zgodnie z tym planem, który powstał już na, na początku marca. Natomiast tu każdy z krajów w różnym stopniu jest strukturalnie uzależniony od paliw pochodzących z dostaw wewnątrzwspólnotowych, czy też z importu spoza Unii Europejskiej. Więc tutaj ta sytuacja w różnych krajach wygląda inaczej i, cały i zależy czas, od tego. Cały czas mówimy o paliwie do pojazdów. A o co chodzi z paliwem lotniczym? Bo... Tu się mówi, że tego może zabrać. To jest inne sytuacji, paliwo, prawda? Innego rodzaju. W najgorszej, tak, w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o zaspokojenie wewnętrznych potrzeb, Unia Europejska ma z olejem napędowym i z paliwem lotniczym. Unia Europejska w 60% zaspokaja swoje potrzeby własną produkcją, natomiast 40% paliw lotniczych zużywanych w Europie pochodzi z importu. Więc jakby to jest ten zasadniczy problem i pewnie te wszystkie działania, o których słyszeliśmy, w tym tygodniu płynące od Komisji Europejskiej miałyby za zadanie też jakby uruchomić te wolne moce w naszych rafineriach europejskich jeszcze, żeby tą produkcję paliwa lotniczego próbować powiększać, tak żeby jakby potrzebować coraz mniej tego paliwa z, z innych kierunków. Na razie linie lotnicze w tym Lufthansa robią takie przeglądy właśnie tych swoich połączeń na razie te najmniej rentowne są e ewentualnie do wykreślenia, ale do tej pory tylko Lufthansa w Europie takie decyzje podjęła Urszula Cieślak, Biuro Reflex. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. I kolejny temat w naszym magazynie. Coraz więcej poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto zgłasza się do prokuratury. Z około kilkudziesięciu tysięcy pokrzywdzonych w największej aferze kryptowalut w Polsce ponad tysiąc zgłosiło się już od początku tygodnia do śledczych. Informacje na ten temat przekazał rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, a więcej wie Martyna Szymczakowska. Pod koniec ubiegłego tygodnia prokuratura szacowała, że straty klientów największej w Polsce giełdy kryptowalut mogą sięgać 350 milionów złotych. Już teraz wiadomo, że do tej kwoty można śmiało dopisać jedno 0 bo stracone pieniądze są liczone nie w milionach, a w miliardach. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz uczynił Zonda Krypto sponsorem tytularnym pko u za co dzisiaj wielu polityków domaga się jego dymisji. Wiceminister sportu Piotr Borys zaznaczył w radiowej jedynce, że powiązanie Zonda Krypto z pko zachęciło wielu Polaków do inwestycji poprzez tę giełdę. Bo przecież jeżeli pojawia się szyld wokół Najbardziej symbolicznego miejsca polskiego sportu, który jest zawsze uwiarygodnione setkami medali polskich olimpijczyków, historią polskiego sportu. To znaczy, że ktoś ma w tym absolutnie czytelny interes biznesowy, aby poprzez uwiarygodnienie namówić Polaków do korzystania z ofert. A w jednej ze stacji radiowych prezes Piesiewicz powiedział dzisiaj, że też stracił pieniądze zainwestowane w zonda krypto. I co więcej, że jeśli nie uda się ich odzyskać, to pozwie skarb państwa. W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów w sprawie ewentualnego zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, ale ten zapał studzi radca prawny specjalizujący się w tego typu sprawach, mecenas Robert Nogacki. Zdaniem eksperta, taki pozew nie ma sensu. Pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że w sprawach cywilnych mamy tak zwaną powagę rzeczy osądzonej. To znaczy, że mamy tylko jeden, jedyny strzał. Jeśli taki pozew złożymy przedwcześnie, w uzbrojenie w jakieś felietony, wycinki prasowe, komentarze z internetu, a więc bez realnego materiału dowodowego i tą sprawę przegramy, jest zgoła niemożliwe, żeby do tego samego tematu wrócić. Dlatego to, co można zrobić, to iść ścieżką karną, czyli zgłosić zawiadomienie do prokuratury lub na policję. Prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach, która prowadzi śledztwo, podpowiada, w jaki sposób można to zrobić. Pokrzywdzeni powinni sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w zonda krypto Obok tego należy zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z zonda krypto, pozyskać historię transakcji prowadzonych w zonda krypto w całości. Pokrzywdzeni powinni także sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki zonda krypto. Na razie do prokuratury zgłosiło się ponad 1000 pokrzywdzonych spośród około 30 tysięcy. Taką liczbę osób, które mogły stracić pieniądze na największej w Polsce giełdzie kryptowalut, podał premier Donald Tusk. Jeden z poszkodowanych, Bartosz Pinkowski, nie ma złudzeń, iż nie uda mu się odzyskać pieniędzy. Miałem tam około 10 tysięcy złotych w kryptowalutach. No niestety nie da się wypłacić tych środków, oczekuję już wiele dni. Politycy myślą o komisji śledczej, prokuratura pracuje, a kolejne osoby zapowiadają założenie Stowarzyszenia Pokrzywdzonych. I wygląda na to, że sprawa zonda krypto będzie miała jeszcze wiele odcinków. Wracamy do spraw międzynarodowych. Prezydent Donald Trump stwierdził, stwierdził, że Iran ma obecnie wielkie trudności z przywództwem, a dokładnie z ustaleniem kto jest głównym rządzącym w kraju. Jego zdaniem trwa walka między radykalnymi i umiarkowanymi przedstawicielami reżimu. Jak wygląda dzisiaj system władzy w Iranie i kto z kim się spiera? O tym już teraz w naszej rozmowie. Mamy połączenie z panią profesor Agatą Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani profesor, o jakich podziałach, jeżeli w ogóle możemy mówić w przypadku irańskich władz? Czy to rzeczywiście są radykałowie kontra tak zwani umiarkowani, czy jednak radykałowie kontra radykałowie, którzy po prostu spierają się we własnym gronie? Znaczy, My tego oczywiście nie wiemy dokładnie, bo dziennikarze zagraniczni nie mogą wjeżdżać do do Iranu i internet jest odcięty. Natomiast jest taka sytuacja, że po zabiciu Alego jego przywódcy, który rządził Iranem od 89 roku, wiemy, że został wybrany jego syn, ale on w tym samym ataku został ranny i od tego czasu nie pokazał się publicznie. No dzisiaj dziennik Więc... New York Times podał, że Mocztaba Hamenei, który został, tak jak pani powiedziała, ranny w ataku, przeszedł kilka operacji, czeka na protezę nogi, ma trudności z mówieniem z powodu poparzeń twarzy, ale jest sprawny intelektualnie. No, no to oczywiście tak. No, to, to wiadomo, że trzeba coś powiedzieć takiego, żeby, żeby uspokoić publiczność wewnątrz kraju. Ale, ale sytuacja jest taka, że on właściwie chyba nie miał być wybrany, bo jego ojciec bardzo się sprzeciwiał temu, żeby to jednak nie był syn. Bo syn nie jest um, takim wiodącym teologiem muzułmańskim, a to jest jednak taka pozycja, w której ktoś jednak powinien mieć y, wiedzę i wykształcenie religijne, to po pierwsze. Po drugie y, takie są no, niefajne nie skojarzenia myślę z dziedzicznością tego urzędu, bo jednak y, Republika Islamska miała zerwać z monarchią, a tutaj właściwie no tak troszkę to by się robiło jako monarchia. No i za jego wyborem, jak się wydaje, bo on miał zawsze dobre kontakty z Gwardią Rewolucyjną, no stoi właśnie to takie radykalne skrzydło Gwardii Rewolucyjnej. Czyli ta frakcja I teraz dominuje w systemie władzy w Iranie? No tak, bo oni są najlepiej zorganizowani i w sumie najmniej ucierpieli i teraz e, rzeczywiście te ataki po prostu ich wzmocniły, bo oni są teraz e, jakby na pierwszej linii frontu e, i jakby te wszystkie inne ośrodki, które chciały jakoś tak liberalnie, tak bardziej wolnościowo, no po prostu straciły w tej chwili cokolwiek, co miały do powiedzenia, no bo były protesty, prawda, te protesty trzeba było tłumić, no i strzelano ludzi, no to wiadomo, że to radykałowie robili, prawda, i zarządzali. To nie jest tak, że to jak coś liberałowie by robili. A kto z tego środowiska według pani dzisiaj rządzi krajem? Bo w tym samym artykule New York Times, o którym wspomniałam na temat stanu Moczta Behamene'ego, zostało podane, że on nie kontroluje sytuacji w kraju właśnie ze względu na swój stan zdrowia. To kto w takim razie rządzi? No Ja, ja myślę po prostu, że rządzą, że to, nie jest trudno, że to trudno powiedzieć, nazwać jedną osobę. To, to jest pewnie jakaś taka grupa, która jest związana czy z basidżami, taką, taką lokalną milicją właśnie, czy, czy z Gwardią Rewolucyjną i po prostu oni podejmują decyzję, co, co dalej robić, tak, bo, bo, no bo to oni jedyni tutaj są zorganizowani, żeby móc to, żeby móc to zrobić, tak. I oni I też podejmują na... decyzję o tym, czy rozmawiać, czy też nie z Amerykanami, a jeśli rozmawiać, to jak? Znaczy, na pewno jest jeszcze prezydent Masud Pezeszkian, który pełni taką funkcję, bo w Iranie nie ma, nie ma premiera, tak? więc on pełni taką funkcję, można powiedzieć, no, też, też premiera rządu, ale musimy pamiętać, on, on jest liberalny, ale trochę mało o nim, o nim słychać. Także trudno właściwie powiedzieć, kto te decyzje podejmuje. Natomiast oczywiście jest tak, że sytuacja w Iranie jest bardzo ciężka. W tej chwili od czasu tych ataków mówi się o 2-4 milionach. Y, straconych miejsc pracy, upadku różnego rodzaju biznesów, więc też nawet jeżeli to są radykałowie, to muszą wsłuchać się w głos ludzi, którzy no, po prostu mają kłopoty z funkcjonowaniem, nie mają. Inflacja, inflacja spada, sankcje kraj już i tak rujnowały wcześniej, no a teraz ta wojna przyczyniła się do tego, że, że kraj po prostu pogrąża się w chaosie i w kryzysie. Sytuacja rzeczywiście jest bardzo poważna, także ta gospodarcza. Zresztą powiedzmy, że także przed wybuchem tej wojny ta, ta sytuacja była bardzo y, poważna. Natomiast czy rzeczywiście myśli pani, że y, rządzący wsłuchują się w apele, czy też w nastroje społeczne, przecież już podczas tych... Protestów to właściwie chyba tylko prezydent Masud Pezeszkian wykazywał na początku zwłaszcza jakąś taką empatię czy też zrozumienie dla protestujących, ale inni rządzący właściwie tłumili te protesty. Znaczy tak, protesty były tłumione oczywiście, bo musieli pokazać, że, że rządzą i że trzymają rękę na pulsie. Ale to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że muszą sobie zdawać z tego sprawę, że w tej chwili sytuacja wygląda jeszcze gorzej, bo... Te protesty, które były na początku obecnego roku, różniły się tym, że do, że do nich dołączył się tak zwany bazar. To są takie bardzo, kręgi bardzo konserwatywne, które zazwyczaj, no jakoś tam były po stronie tej Republiki Islamskiej. Natomiast przez inflację, przez kłopoty z prowadzeniem biznesu, dzięki sankcjom, czy też w, w wyniku sankcji, im też y, zaczęło się bardzo ciężko dziać, no bo nie można przewidzieć, jak prowadzić biznes, jeśli nie wiadomo, co się wydarzy, jaka będzie inflacja, co będzie, czego nie będzie na rynku, tak? Także Także, także tutaj sytuacja jest na tyle ciężka już, że. Może trzeba jednak właśnie też na, na to popatrzeć, no bo ludzie po prostu już ekonomicznie zaczynają mieć naprawdę wielkie problemy. tak? A jeżeli 2, 2 miliony osób zwolniono z pracy, no to to już jest sytuacja kryzysowa, której nie było przed wybuchem wojny. A też w związku z sytuacją w ciśnieniu Ormus mam tutaj na myśli przede wszystkim tą amerykańską blokadę. To jak rozumiem, ta sytuacja gospodarcza Irańczyków jeszcze bardziej może się pogorszyć. Chciałam jeszcze właśnie o tym w zapytać, ponieważ według portalu Aksios z kolei, marynarka wojenna Iranu, w tym tygodniu rozmieściła w cieśninie kolejne miny, co jak wiadomo dodatkowo skomplikuje sytuację w tym miejscu. Kto tak naprawdę dziś y, pełni kontrolę nad tym, co tam się dzieje? Teheran czy Waszyngton? Bo obie strony nałożyły swoje blokady i obie strony utrzymują, że to oni kontrolują sytuację. No tak, no rzeczywiście jest tak, że Iran utrzymuje, że te miny są naprawdę w dużej ilości położone, natomiast Donald Trump utrzymuje i, i armia, że oni te, te miny usuwają i że mają jakieś już y, sukcesy w usuwaniu tych min. Z drugiej strony oni też zawracają, podobno 13 tak zawrócili statków y, irańskich, które próbowały się przemknąć przez blokadę amerykańską. Ostatnio właśnie to tak nawet godzinę temu, mm. em, nie, 33 statki zawrócili. Z kolei Irańczycy I, także temu... atakują i także zajmują inne statki z kolei. No, tak, to jest po prostu takie bardzo wrażliwe miejsce, którym przechodzi 20% całego transportu ropy i gazu. No i, no i teraz będzie każda strona chciała pokazać, że jest, że jest silniejsza. Profesor Agata Nalborczyk z Uniwersytetu Warszawskiego w magazynie Polska i Świat. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Polska i Świat. Książka potrafi przynieść nas w inny świat, oderwać od codzienności i poszerzyć horyzonty. Ale czy wciąż chętnie po nią sięgamy? Według najnowszego raportu Biblioteki Narodowej 41% Polaków deklaruje, że czyta jedną książkę w ciągu roku. No albo więcej. A to oznacza, że nadal pozostajemy w tyle za większością krajów Europy. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich sprawdzaliśmy jak w Polsce wygląda dziś czytelnictwo. Co czytamy i jak często? O tym mówi Anna Karczewska z Państwowego Instytutu Wydawniczego. Czytanie w Polsce jest bardzo źle. To, że podskoczyliśmy jakiś procent czy dwa, to jest jakiś sukces, ale malutki. Wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów z południa, u których jest 73% ludzi czytających. Cały czas mamy bardzo, bardzo dużo do odrobienia, ale mam wrażenie, że powoli zaczynamy rozumieć, jak się promuje czytelnictwo. Czytam. Na tyle, na ile pozwala mi czas, to czytam. Ja jestem z tych osób, które lubią mieć książkę w ręku, papierową wersję, ale lubię to robić w momencie, kiedy mam spokój i generalnie jest na to przestrzeń. Ile książek miesięcznie pani czyta? miesięcznie staram się, miesięcznie myślę, że tak mi się uda przeczytać. Trzy, coś takiego. To sporo. No, ulubione gatunki? Mm, chyba kryminał. Filip Lorent prowadzę Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. I to właśnie uczestnicy, zazwyczaj jest to młodzież starsza, wybierają lektury, którymi się zajmujemy na kolejnych spotkaniach i czasami ich propozycje naprawdę nie zaskakują, ponieważ czasami i może to być naprawdę zupełna klasyka, a czasami książki, które dopiero się ukazały. Czasami są to tematy naprawdę bardzo niszowe. Na najbliższych spotkaniach na przykład będziemy się zajmować architekturą Warszawy. Ja do tej pory nie czytałam dużo książek, ale ostatnio na języku polskim przerabialiśmy Wiedźmina i to mnie trochę wciągnęło z powrotem, bo do tej pory nie czytałam. Czyli można powiedzieć, że szkoła zaraziła cię czytaniem. Tak, można tak powiedzieć. To się rzadko zdarza. No, bo zawsze są takie nudne lektury, bez obrazy i taki wyjątek, takie fantazy. Paweł Żewuski, pisarz, filozof, publicysta i laureat laureatnego Monta. Pana zdaniem, jako pisarza, ludzie dziś chętnie sięgają po książki, czy w erze cyfrowych narzędzi trudno jest zachęcić czytelników do sięgnięcia po te tradycyjne formy? Nie, sądzę, że sięgają cały czas po książki, raczej problemem jest to, że książek jest bardzo dużo i trochę trudno wybrać to, co jest dobre. Jest rzeczywiście taka kultura również publikowania bardzo dużej ilości, co z jednej strony jest bardzo dobre, bo można wtedy wyłowić pełki, ale z drugiej strony też z powodu tego, że rynek książki jest trudny, to też ludzie nie wiedzą, co czytać, z tego Nadmiar, po prostu. Więc powiedziałbym, nie, że nie ma aż takiego kryzysu czy to niczego, jak się wydaje. Chociaż mogłoby być lepiej. To na pewno mogło być lepiej. Anna Zakrzewska przygotowała te relacje. Kończymy nią zaś to wydanie magazynu Polska i Świat, ale jeszcze krótko o pogodzie. W piątek na zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane oraz duże, miejscami przelotne opady deszczu. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem. Około 15 w centrum i na zachodzie do 18 na Kujawach. Zapraszamy też do jutrzejszych sygnałów dnia, którymi... Które gośćmi będą o godzinie 7.15 minister energii Miłosz Motyka, a kwadrans po godzinie 8 eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka. No i teraz to już wszystko. Michał Strzałkowski i Magdalena Skajewska. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Jedynka Polskie Radio. A za chwilę kronika sportowa w studiu już Cezary W Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobre wieści z Madrytu, bo iga świątek wygrywa na początku. Tak, iga świątek wygrywa, przegrała Magda Linet. Oczywiście sezon na ceglanej mączce możemy żadtobliwie powiedzieć, brudna robota. To rzeczywiście wymagająca nawierzchnia. Iga świątek jest królową tej nawierzchni, ale wiemy, że szuka formy. Także będziemy zapowiadać pierwsze mecze mistrzostwo Polski siatkarzy Warta Zawiercie Bogdanka Lublina, więc dużo emocji przed nami. Chronika sportowa. Cezary Guryjew, dobry wieczór. Iga Świątek pokonała Ukrainkę Daria Snigur 6-1-6-2 i awansowała do trzeciej rundy tenisowego trudniu w Madrycie. Z kolei Magdalena Nineta uległa w drugiej rundzie reprezentującej Stany Zjednoczone i Wiejowi 4-6-1-6. Jutro Magdalena Frank spotka się z Argentynką Solaną Sierą. Przypomnę, że Iga Świątek od niedawna pracuje pod kierunkiem Hiszpana Francisco Rojcza, najlepszej polskiej tenisistce, kibicuje i dobre rady przekazuje Tadeusz Nowicki, który, przypomnę, przed laty pokonał m.in. Biedna Borga, Iwana Lendla i Iliana Stazego. Patrzę całkiem spokojnie na to wszystko, tylko mnie dziwi że ona naprawdę, inaczej mówię o Idze, jest zawodniczką już dosyć doświadczoną. 24, wchodzi w 25. Wygrała tyle turniej, prawda? I mi się wydaje, że ona powinna troszeczkę dawać sobie rada sama na tym korcie. Jak ona gra jakiś mecz, że ona patrzy bez przerwy do tej Abramowi czy do jakichś innych i bez przerwy szuka pomocy. Na korcie, jak grasz w tenisa, są dobrze wiesz, ona jest sama. I ona musi reagować czy szybciej, czy wolniej, czy loba, czy slajsa, czy coś takiego, prawda? prawda? Niby mądra dziewczyna. Ale nieraz jak straci dwie, trzy piłki, to jakaś jest panika. To dla mnie jest całkiem niewytłumaczalne. No ona już dużo osiągnęła i powinna spokojnie to wszystko robić. Każdy trener, jak wiemy z doświadczenia, ma inne idee. Hiszpan będzie chciał ją przełożyć na ten, jak nadal, nie? Tylko przebijanie, bieganie, oczywiście czym szybciej i dokładniej też dobrze. No ale ona prawdopodobnie już ma takie swoje już naleciałości, jak ona się nauczyła. że ona to będzie grała, jednak zawsze wyjdzie w momencie krytycznym, że ona będzie chciała przyspieszyć, zdobyć punkt, no bo to jest cała radocha w tym nie, że zrobisz punktu, a nie, że tylko zmuszasz zabłoniczkę, żeby ona ci robiła błędy. Ona mi się zdaje tego też nie za bardzo, jak ją obserwuje lubi. No i jedynie, co się cały czas za nią ciągnie, no ten serwis. No ale to ja to już naprawdę nie wiem dlaczego. Czy ona tak się nauczyła, raz jest lepiej. Jak grasz z gorszą zawodniczką, jest trochę luzu, 2-0, 3-0, to wtedy ten serwis idzie. Jak gra z tymi lepszymi, Pegulą, czy Rybakiną, czy Zabalenką, Andrzejewą, no to wiesz, trochę nerwy grają rolę. I wtedy ten serwis nie jest taki, jak powinien być na luzie. Mi się wydaje, że ona na siebie presję troszeczkę za dużą robi, Oczywiście w naszym kraju jest tyle ekspertów się narobiło. Każdy wie lepiej, każdy dobre rady. Każdy niby dla niej chce. Dobrze, dobrze by było, żeby ona tych rad nie słuchała. Ona musi mieć na korcie swoją głowę i musi wiedzieć, co chce grać. No nikt jej nie powie, ani Roig, ani Fiset, ani poprzedni co był. Nie powie jej bez przerwy na każdą piłkę, co ma grać. Ona musi w momencie, jak piłka leci do niej, decydować, co ma zagrać. Przed meczem ktoś tam może jej mówić. Jakiś rady obserwował przeciwniczkę, żeby wykonać korzystać z słabości, bo ona musi najpierw myśleć, żeby wykorzystać swoje dobre cechy, które ma do grania. Szybki forgen szybki backhand. Ale jak nie idzie, no to musi korzystać też z tych wad tych przeciwniczek, które mają słabsze strony. Każda ma troszeczkę, czy biega źle, czy to, czy owo. I to mi się wydaje, że ona musi Próbować troszeczkę z tego wyzwolić się i grać swój tenis. Za nami kolejny dzień rywalizacji w Mistrzostwach Europy w zapasach i także Mistrzostwach Kontynentu w podnoszeniu ciężarów. O tych imprezach Krzysztof Kuzak. Srebro-Jowity Wrzesień w kategorii do 59 kg to pierwszy medal dla Polski na zapaśniczych Mistrzostwach Europy w tiranie. Ale na pewno nie ostatni. Polka w finale przegrała z Ukrainką Marią Wynyk. Finał...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 No powiem szczerze, że Jowita, no nie powiem, żeby mnie zaskoczyła, ale na pewno sprawiła nam miłą niespodziankę. Mówi były znakomity zapaśnik Andrzej Supron. Pokazywała, że jest naprawdę świetnie dysponowana. No niestety z Ukrainką, ale to też była wyrównana walka. No, zrobiła tam taki mały jeden błąd, ale naprawdę możemy się cieszyć, że ten srebrny medal to jest świetny, można by powiedzieć, prognostyk na, na przyszłość. Na razie nie cieszy nas to serwo. Pewnie jak dotrze to tak powolutku, to pewnie będziemy zadowoleni z tego wyniku. Na dzisiaj jeszcze chcieliśmy Mazurka usłyszeć i dzień złoto, bo, no bo byliśmy, wydaje mi się, że byliśmy gotowi na to, żeby z tego pełni to wziąć. Podsumowuje klubowy trener Wrzesień z Dąbrowy Górniczej Krzysztof Dziad. W kategorii do 50 kg Agata Gołuchowska-Walerzak przegrała walkę o brązowy medal z Aliną Georgiu Wuk z Rumunii i zakończyła zmagania na piątym miejscu. Jutro cztery medalowe szanse naszych pań o złoto powalczą Magdalena Głodek-Liszewska w wadze do 57 kg i Wiktoria Hoły w wadze do 72 kg. Głodek-Liszewska wygrała dziś w półfinale ze Szwedką Eweliną Holten, a w finale walczyć będzie z Turczynką Elwirą Sulejman. Hoły pokonała w półfinale Turczynkę Busetowsun i jutro zmierzy się z Ukrainką Nadią Sokołowską. O brąz rywalizować będą Natalia Kubaty w wadze do 65 kg oraz Roxana Zasina w kategorii do 53 kg. Panie, naprawdę sprawiły nam niesamowitą niespodziankę, chociaż jak wiemy, panie, rzeczywiście dominują w zapasach, a więc mamy jutro emocje w finałach. Zarówno Hołu jak i Głodek będą walczyły o złoto, a natomiast Zasina i Kubaty o brązowe medale, więc w najlepszym układzie.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 A Maria Karolak była 19 w kategorii do 77 kg. Na sobotę zaplanowano pierwszy mecz finału Mistrzostw Polski Siatkarz. Warta Zawiercie spotka się z Bogdanką Lublin, najpierw meldunek Zawiercia i Tomasz Gancarek. Pewnie gdybym kilka miesięcy temu zapytał prezesa Warty Kryspina Barana o cele na ten sezon, odpowiedziałby turniej final for Ligi Mistrzów i walka w finale Mistrzostw Polski, okraszona krajowym pucharem. Tego ostatniego nie ma, natomiast dwa pierwsze cele zostały zrealizowane. Choć nie trudno dojść do wniosku, że na arenie europejskiej po prostu było łatwiej. Zawiercianie w ćwierćfinale Mistrzostw Polski męczyli się z Zaksą Kędzierzyn-Kośle i niewiele brakowało, by sezon zakończyli już na tym etapie. Najwyraźniej jednak te trzy mecze podziałały na zespół Michała Winiarskiego jak zimny prysznic, bo w półfinale jurajscy rycerze bez najmniejszego problemu odprawili Resowię, nie tracąc nawet seta. Juri Glader, środkowy zawierciańskiego bloku, przypomniał znane polskie przysłowie, które jak ulał, pasuje do obecnej sytuacji. Wygrana w dwóch meczu 3-0 pokazuje, że e, to my byliśmy stroną dominującą. Zachowywaliśmy cały czas zimną głowę, oprócz tego, że e, z mieli w tej, w tej końcówce swoje argumenty. Niezmiernie się cieszymy, bo to będzie trzeci, trzeci podrząd, e, finał dla, dla naszego klubu. E, jak to się mówi, oby tak się stało, że do trzech razy sztuka, e, a, a mój chyba będzie dziesiątej, więc...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 Nie zdarza się codziennie. W sezonie regularnym Warta dwukrotnie wygrywała z Bogdanką, ale z pewnością w obu klubach nie przywiązują do tego wagi, bo teraz gra nie toczy się o punkty do tabeli, a o złoto Mistrzostw Polski. Przypomnę tytuł broni zespół z Lublina, skąd zgłasza się Adam Rozwałka. Obie drużyny zmierzyły się w finale przed rokiem. Nie dziwią więc słowa bułgarskiego środkowego Bogdanki Aleksa Grozdanowa. Ale robić deja vu. They're keeping amazing level all the season. To będzie trochę takie déjà vu. Oni trzymają wysoki poziom przez cały sezon w Lidze Mistrzów, a także w Plus Lidze. To będzie z pewnością trudne zadanie, ale zrobimy wszystko, aby skończyło się tak jak w poprzednim sezonie, czyli mistrzostwem. Oni potrafią grać niesamowitą siatkówkę. Mam nadzieję, że nasze podejście będzie jak do dwóch ostatnich spotkań i zagramy jeszcze lepiej. Jestem pewny, że jesteśmy w stanie to zrobić. Zobaczymy, co się wydarzy. W tym sezonie nie wszystko układało się po myśli obrońców tytułu, głównie z powodu kontuzji. Trener Stefan Antiga docenia awans do finału, ale liczy na więcej, choć w rundzie zasadniczej Warta dwukrotnie pokonała lubelski zespół, w tym na jego parkiecie 3 do 0. Wiarowo zawiaczy gra bardzo dobrze. Znowu pokazywali, że grają niesamowicie, ale mamy Leo, mamy, mamy drużynę. Naprawdę ta drużina jest strasznie odważna. Prawda, że ostatni mecz zawiaczy zabił nam tutaj w Lublinie. Ale teraz jest inna bajka. Przyjmujący Lublinian Mikołaj Sawicki spodziewa się ciekawej rywalizacji. Będą to ciekawe mecze oczywiście stawiam na nas ale jak to się potoczy nie wiem. Myślę że my i oni jesteśmy aktualnie w dobrej formie i że trafimy z bardzo dobrą formą na mecze finałowe. W ubiegłym roku do wyłonienia złotego medalisty potrzebne były cztery mecze. Jak będzie teraz trudno przewidzieć. Chronika sportowa. Ciągle pojawiają się spekulacje, że Iran nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata, a drużyny z Azji zastąpią Włoch. Na ile to realny scenariusz? O tym Tomasz Kowalczyk. Od kilku tygodni pojawiają się przeróżne spekulacje. W związku z konfliktem zbrojnym na linii Stany Zjednoczone-Iran mówiło się już nawet o tym, że zostanie zorganizowany specjalny baraż z udziałem dwóch europejskich i dwóch azjatyckich drużyn, a zwycięzca zastąpi Iran w mundialu kilkanaście dni temu niektóre media podchwyciły artykuł Financial Times o tym, że być może nawet Polska dalej będzie w grze o wejście na Mistrzostwa Świata kuchennymi drzwiami. Prezydent FIFA Gianni Infantino kilka dni temu zapewnił jednak, że Iran zagra na Mistrzostwach Świata. Irańska reprezentacja z całą pewnością przyjedzie. Mamy oczywiście nadzieję, że do tego czasu sytuacja ulegnie pokojowemu unormowaniu. Jak już wspomniałem, z pewnością by to pomogło. Iran musi jednak przyjechać. Reprezentują przecież swój naród. Wywalczyli awans. Zawodnicy Chcą grać. Paolo Campoli, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych, powiedział w rozmowie z Financial Times, potwierdzam, że zasugerowałem prezydentowi Trumpowi oraz Gianniemu Infantino, aby Włochy zastąpiły Iran na Mistrzostwach Świata. Ambasada Iranu stwierdziła, że propozycja Campoliego świadczy o moralnym bankructwie Stanów Zjednoczonych. Włochy osiągnęły swoją wielkość w piłce nożnej na boisku, a nie dzięki przywilejom politycznym, napisała ambasada Iranu w serwisie X. Składra Surra to czterokrotni mistrzowie świata, którzy nie zakwalifikowali się na trzeci z rzędu mundial. To po porażce w barażach kwalifikacyjnych z Bośnią i Hercegowiną. Zgodnie z planem Iran ma zagrać na mistrzostwach z Nową Zelandią i Belgią odpowiednio 15 i 21 czerwca w Los Angeles, a z Egiptem w Seattle 20. 26 czerwca Turniej rozpocznie się 11 czerwca. Organizowany jest przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk, czyli po raz pierwszy w historii przez trzy kraje. Zgodnie z przepisami FIFA, Światowa Federacja ma wyłączną swobodę w decydowaniu o tym, co stanie się, jeśli dana drużyna wycofa się lub zostanie wykluczona z rozgrywek. Artykuł 6 regulaminu Mistrzostw Świata stanowi również, że FIFA może podjąć decyzję o zastąpieniu danego stowarzyszenia członkowskiego innym stowarzyszeniem. Minister gospodarki Włoch Giancarlo Giorgetti nazwał pomysł przedstawiony przez Campoliego haniebnym, a minister sportu Włoch Andrea Abodi powiedział dla po pierwsze to niemożliwe, po drugie to nieodpowiednie, kwalifikacje zdobywa się na boisku. Z kolei prezes włoskiego komitetu olimpijskiego Luciano Bonfidio również nie zgodził się z tym pomysłem, mówiąc, że poczułby się obrażony, aby pojechać na Mistrzostwa Świata, awans trzeba sobie wywalczyć, dodał prezes Włoskiego Komitetu Olimpijskiego. Koszykarze dzików Warszawa zostali zwycięzcami rozgrywek Północnoeuropejskiej Ligi Koszykówki. Na w niemieckim Warschenpfalz w finale stołeczna drużyna wygrała zespołem Manchester Basketball 109 do 97. Z kolei koszykarze miasta Szkła Krosto ulegli zastalowi zielona Góra 87 do 99 w spotkaniu 28. kolejki Ekstraklasy. Liderem jest King Szczecin i o tym zespole Artur Dyczewski. Koszykarze Kinga szykują się do meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza. No trzeba bronić pozycji lidera, bo to już końcówka sezonu zasadniczego. Mateusz Kostrzewski, King Szczecin. Tak, oczywiście, zdajemy się z tą sprawę. Zostały już trzy kolejki do końca rundy zasadniczej. I tak jak to jest podpokonowane na całego początku, każdy mecz jest kluczowy. Tym bardziej teraz w tej końcówce te, te trzy spotkania są bardzo kluczowe. Bo tak jak widać na ustawieniu tabeli, wszystkie w naszych rękach, jeżeli wygramy wszystko do końca, to zostajemy na pozycji lidera. Zapowiada się bardzo dobry i emocjonujący mecz, bo drużyna z Dąbrowej Górniczej walczy o fazę playoff i nie odpuści. Tak dokładnie. Te Ostatnie spotkania w sezonie regularnym są zawsze emocjonujące, bo każda drużyna o coś walczy. Można powiedzieć jest w tej najlepszej fazie grania. A tak jak wiemy drużyna z Dąbrowy jest naprawdę dobrze poukładaną drużyną. Grają szybko i, i, i taktycznie, więc musimy być to przygotowani, tym bardziej, że przegraliśmy to spotkanie u nich. Ale wiemy jakie będę popełniliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i myślę, że jesteśmy przygotowani. King liderem warto zatrzymać to miejsce przed fazą playoff, bo wtedy będziecie mieć atut własnego parkietu, a to może okazać się kluczowe w walce o medale Mistrzostw Polski. Tak na pewno. No, w sezonie gramy bardzo do, dobrze u nas. Tym bardziej, że kibice dopisują nas, nasza watacha do, dopisuje, dopinguje nas, więc te mecze u nas są naprawdę ciekawe, więc chcemy, chcemy utrzymać tą pozycję lidera i, i wygrać spotkanie. No, gdy się prowadzi w ligowej tabeli, to nasuwa się od razu pytanie. King w drodze po tytuł Mistrza Polski? No, myślę, że nie pójmę tego balonika, ale no jeżeli będziemy dalej grać, tak samo jak gramy, a będziemy jeszcze wyciągać wnioski, będziemy lepsi w tych takich małych detalach, to, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ale tak jak wiemy, no Kuszykówka jest taką dyscypliną, że wszystko się, się może wydarzyć, więc ta faza play-off będzie naprawdę bardzo ważna od, od pierwszego spotkania. A ponownie o sporcie, jutro po 6 w Sygnałach Dnia. Kronika sportowa. Radio, beep beep beep beep beep beep beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lovers' leap. Opposite directions, synchronized.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Na ekspresowej trójce w województwie lubuskim ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest wjazd w kierunku Szczecina na węźle Gorzów Wielkopolski Północ, a zatem należy kierować się na inne węzły, na przykład na węzeł Gorzów Wielkopolski Zachód. A teraz ważna informacja z za naszej zachodniej granicy, słuchamy. Dobry wieczór. Autostrada A4, ale tym razem po niemieckiej stronie doszło do wypadku na 10 km przed przejściem granicznym w okolicach Kodersdorf i tutaj wszystko jest zamknięte. Kto jedzie w tym kierunku, to już proszę zjeżdżać na Weisenberg albo na Rybął tutaj kierować się na Siniawkę. Na ekspresowej ósemce w województwie mazowieckim na północnej obwodnicy Warszawy doszło do zdarzenia autoosobowego i ciężarówki. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Wisłostrada a Łabiszyńska i kilometr 16. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku Białego Stoku, a ruch odbywa się pozostałymi pasami. Wolniej jedzie się na A1 w Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim. Chodzi tutaj o fragmenty remontowane pomiędzy węzłami Warlubie a Kopytkowo oraz Toruń Południe a Lubicz. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro przed godziną szóstą. Ja tymczasem życzę bezpiecznej podróży.